To są informacje Polskiego Radia 24. Czwaro sędziów pominiętych przez prezydenta Karol Nawrocki przejął ślubowanie od dwojga wybranych przez Sejm. Sprawa sprawca strzelaniny w Łodzi zatrzymany jutro usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa. Za kilka godzin start księżycowej misji Artemis. Minęła 20. Damian szpera. Zapraszam. Konstytucja nie wymaga od sędziów Trybunału Konstytucyjnego ślubowania przed prezydentem, tłumaczył Przemysław Rosati, prezes sędzia Trybunału Stanu. Dwoje z sześciorga, Magdalena Będkowska oraz Dariusz Szostek, zostało dziś zaprzysiężonych w Pałacu Prezydenckim. Pozostali czekają na zaproszenie od Karola Nawockiego. Prezydent nie ma sprawczości w zakresie nadawania statusu sędziego, mówił Przemysław Rosati w TVP Info. Konstytucja nie wymaga, aby wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego składał ślubowanie. Konstytucja odsyła do ustawy w odniesieniu do uregulowania organizacji Trybunału Konstytucyjnego i trybu postępowania przed Trybunałem. Inaczej te sprawy ocenia poseł PiS Mariusz Gosek. Polityk argumentował, że zdaniem prezydenta wybór sędziów przez Sejm był obarczony wadą prawną. Pan prezydent musi oceniać to w całości. Zdaniem pana prezydenta, na co wskazał pan minister Zbigniew Bogucki, doszło tutaj do uchybień w zakresie wyboru sędziów. W trakcie procedowania tegoż wyboru przez Wysoką Izbę, dwoje z sędziów zostało powołanych, co do czterech, pan minister Zbigniew Bogucki przedłożył to stanowisko pana prezydenta i je wstępnie uzasadnił. Po więcej komentarzy do decyzji prezydenta odsyłamy na polskie radio24.pl. Oddał kilka strzałów w kierunku pracownika. Jutro usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa. Sprawca strzelaniny w jednej z łódzkich fabryk został zatrzymany. Do niebezpiecznej sytuacji doszło rano. Do budynku wtargnął napastnik z bronią. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Jutro mężczyzna zostanie przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Paweł Jasiak. Z tego całokształtu faktów ustalonych wynika, że usiłował on postrzelić mężczyznę. Trwają ustalenia odnośnie motywów do tego wydarły do nas y, informacje poszczególne, natomiast zobaczymy jeszcze, jak sam podejrzany odniesie się do całej sytuacji. Zabezpieczono również broń, z której padły strzały. Napastnik to 42-letni były pracownik zakładu, który pracował w firmie 14 lat. Nie był karany i nie miał pozwolenia na broń. Miliard 300 milionów euro kary. Belgijski sąd orzekł w sprawie nieodebrania przez Polskę szczepionek firmy Pfizer przeciw COVID-19. Wszyscy będziemy musieli za to zapłacić, skomentował sprawę premier Donald Tusk. Na portalu X premier Donald Tusk napisał, że, tu cytat, rząd Mateusza Morawieckiego zamówił szczepionki, których nie odebrał i nie opłacił. Koniec cytatu. Szef rządu nazwał to skrajną głupotą, za którą Polska zapłaci ponad 6 miliardów złotych. Produkująca szczepionki firma Pfizer Pfizer pozwała Polskę i Rumunię argumentując, że oba kraje powinny były przyjąć szczepionki, bo były do tego zobowiązane kontraktem Komisji Europejskiej. Polska w 2022 roku odmówiła przyjęcia szczepionek, tłumacząc to mniejszą liczbą zakażeń i trwającą na Ukrainie wojną. Podobną decyzję podjęła wtedy Rumunia. Sąd pierwszej instancji w Brukseli odrzucił argumenty pozwanych i nakazał odebranie szczepionek oraz zapłatę Pfizerowi. W przypadku Polski to 1,3 300 milionów euro. Rumunia z kolei ma zapłacić 600 milionów euro. Wyrok jest nieprawomocny. Przemysław Lis, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia zapowiada złożenie odwołania od wyroku. Przed nami start księżycowej misji Artemis. Rakieta z czwórką astronautów na pokładzie zostanie wystrzelona 24 minuty po północy. Załoga poleci w 10-dniową podróż i okrąży srebrny glob.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 startuje rakieta jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski. To były informacje Polskiego Radia 24. Przed nami chłodna noc, zwłaszcza w północnej połowie kraju. Termometry będą wskazywać od minus 3 do około zera. W części południowej od 1 do 3 stopni, ale miejscami spodziewano opady deszczu, a w górach śniegu. Jutro znów ciepło i wiosennie na przeważającym obszarze, tylko w pasie od Polszczyzny po Podkarpacie może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna od 12 do 14 stopni, na południu około 10.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 Już za chwilę magazyn sportowy. Dzisiaj jest pryma Prylis, Rafał Bała razem ze mną. Dzień dobry. Witam Cię serdecznie. No i mam pretensje do Ciebie. Patrz, no sam sobie to napisałem, to ja miałem to powiedzieć już 6 minut po 20. Okej, okay, no to ja trochę Cię wyprzedziłem, ale dzisiaj dzisiaj testuję poczucie humoru naszych prowadzących. No, mam po duże poczucie humoru, chociaż no, nastroje grobowe trzeba No to, to poczekaj, poczekaj. Oceń od 1 do 10. Który sportowiec jako pierwszy poleci w kosmos? Robert Lewandowski to nie mam w ogóle żadnych, żadnych, nie. żadnych złudzeń. Nie. Tenisista, bo ma rakietę. Aha, no piękne, piękne. To zapraszam. No to zapraszam na magazyn sportowy przed mikrofonem Rafał Bała. Dziś wrócimy oczywiście do wczorajszych wydarzeń ze Sztokholmu, gdzie polscy piłkarze rywalizowali ze Szwedami o awans do Mistrzostw Świata. Porozmawiam z naszym sprawozdawcą Tadeuszem Musiałem o tym, dlaczego się nie udało i co dalej z reprezentacją Polski. Zastanowimy się też nad przyszłością polskich skoków po zakończeniu kariery przez Kamila Stocha. To już za kilka minut, a teraz skrót najważniejszych sportowych wydarzeń dnia. Kiszpan Francisco Roig zakończył współpracę z francuskim tenisistą Giovannim Pericardem, aby zostać trenerem Iggy Świątek, donosi francuski dziennik L'Equipe. Szkoleniowiec, który dziś kończy 58 lat, był między m.in. w sztabie swojego rodaka Rafaela Nadala przez większość jego kariery. Świadka, że projektu Warszawa awansowali do półfinału Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu ćwierćfinałowym projekt prowadzi z Bogdanką Lublin 2-1. do W pierwszym spotkaniu zespół z Warszawy wygrał 3-1. do Dzięki temu jest już pewne udział w turnieju Final Four wczoraj z Ligi mistrzów odpadła Resowie. Kamil Majchrzak przegrał w drugiej rundzie tenisowego turnieju ATP 250 w Marrakeszu. Rozstawiony z numerem piątym polek uległ Argentyńczykowi Marko Drungelitemu 6-7-3-6. Mimo lepszego rankingu i korzystnego bilansu bezpośrednich starć 53. rakieta świata nie zdołała pokonać niżej notowanego rywala. Porażka oznacza dla Majchrzaka stratę punktów za ubiegłoroczny półfinał. W efekcie polski tenisista zanotuje spadek w rankingu ATP na okolice 59. miejsca. Majchrzak grał dziś w Marrakeszu, także w Deblu. Razem z Karolem Drzewieckim awansowali do ćwierćfinału gry podwójnej. W meczu pierwszej rundy Drzewieckiej majszak wygrali z Perubienciekiem Ignacio Busy i Hiszpanem Inigo Cervantesem 7-6-7-6. Kolejnymi rywalami polskiego duetu będą reprezentujący Stany Zjednoczone Wasil Kirchow i Holender Bart Stevens. AZS z Lublin wygrał ze Ślędzą Wrocław 85-69 do w pierwszym meczu półfinału Ekstraklasy Koszykarek. W półfinale rywalizacja rozgrywana jest do trzech zwycięstw kolejne spotkanie w czwartek, również w Lublinie. Włoch Filipo Ganna triumfował w jednodniowym wyścigu kolarskim Dwarstum w Landeren. Drugi był Belg Wout van Aert, a trzecie miejsce zajął Norweg Søren Vareksjold. W rywalizacji nie ukończyli Kamil Małecki i Filip Maciejuk. Dziś po wyłonieniu wszystkich uczestników piłkarskich Mistrzostw Świata ruszył ostatni etap sprzedaży biletów na turniej w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. FIFA nie poinformowała o liczbie dostępnych wejściówek. Bilety sprzedawane są w kolejności zgłoszeń, będą dostępne do zakończenia mistrzostw i do 19 lipca. We wcześniejszych fazach sprzedaży rozprowadzono ponad milion biletów, a ponad 500 milionów zgłoszeń. Biorąc pod uwagę pojemność 16 stadionów, na których rozgrywane będą mistrzostwa, spodziewanych jest nawet około 7 milionów widzów. To tyle jeśli chodzi o skrót informacji, a teraz wracamy do piłki nożnej i do tematyki mundialowej. A skoro piłka nożna, to oczywiście wracamy do najważniejszego wydarzenia piłkarskiego, chyba nie tylko tego tygodnia, nie tylko. Ostatnich tygodni, ale całego tego roku, no bo wiemy już, że polscy piłkarze nie wystąpią w Mistrzostwach Świata. Rywalizowali o to najpierw w eliminacjach, później w dwustopniowych barażach. Przyszło co do czego ostatni mecz ze Szwedami. Grali dobrze, tak przynajmniej twierdzą nasi sprawozdawcy Tadeusz Musiał i Tomasz Kowalczyk. Mamy właśnie w studiu Tadeusza Musiała. Witam cię, Tadziu. Dzień dobry. Już opadły emocje, czy, czy wciąż jesteś w szoku, no bo i Szwedzi mówili, no i, i my gdzieś tam nieśmiało też mówiliśmy, że piłkarsko powinniśmy być lepsi. Rzeczywiście na boisku widać było, że na pewno nie odbiegamy od Szwedów, a, a mamy więcej sytuacji do zdobycia bramki, natomiast no, na koniec meczu liczy się wynik na tablicy. No niestety tak, ale szok to nie jest odpowiednie słowo. Ja jestem troszkę rozczarowany tym, jak ten mecz się zakończył, bo grą absolutnie nie. My nie mamy powodów do tego, żeby się wstydzić. To był dobry, a nawet bym powiedział bardzo dobry wecz w wykonaniu polskiej reprezentacji. No powtarzają się grzechy sprzed lat, czyli znowu błędy w defensywie, znowu straty, niepotrzebne wybicia, akcentowanie siebie na boisku w sposób nieprzepisowy, jak zrobił Pietuszewski. No i to wszystko składa się z tych detali na całość, czyli na to, że Szwedzi wykorzystują stali swój moment i zwyciężyli w tym starciu. No powiedziałbym tak, jeżeli chodzi o reprezentację Polski, no to dawno nie wzbudziła takiego optymizmu przed spotkaniem. Jeżeli chodzi o to, co działo się po meczu, no to myślę, że tak czy tak wszyscy mówią tylko i wyłącznie o perspektywach dla tej drużyny narodowej. No jesteśmy oczywiście rozczarowani, rozżaleni tym, że nie uda się pojechać na Mistrzostwa Świata, natomiast sam fakt przedłużenia kontraktu z Janem Urbanem chwilę po końcowym gwizdku świadczy o tym, że, że nie tylko naród wierzy w selekcjonera, ale też wierzy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, a po konferencji myślę, że i selekcjoner wierzy w to, że z tej mąki będzie chleb. To zanim przejdziemy do tej atmosfery pomeczowej, do tego jak to wszystko tam wyglądało na miejscu, to, to, to powiedzmy o tych błędach, bo powiedziałeś, że rzeczywiście zdarzyły się, a chociaż nie w takiej liczbie, przecież jak było 10 czy 20 lat temu, pamiętamy, że właściwie no, Polacy mieli ogromne problemy, żeby nawiązać rywalizację z czołowymi europejskimi drużynami. Teraz gramy na pewno jak równi z równymi, a, a nasi przecież grają w czołowych klubach Europy. Ta pierwsza bramka dla Szwedów, no piękna, trzeba powiedzieć. Czy tam była możliwość, nie wiem, no grabary na pewno o to nie obwiniamy, ale jakiegoś wyblokowania, czy może dojścia do tego zawodnika, gdzieś tam jakiegoś takiego bliższego okrycia, tego zabrakło. Ja powiem państwu tak, zupełnie inny odbiór mieliśmy tego spotkania, siedząc na stanowisku komentatorskim, ale później była naprawdę bardzo krótka noc, gdzie rozkładaliśmy na czynniki pierwsze, oglądając powtórki telewizyjne tych wszystkich zdarzeń, które miały wpływ na przebieg rywalizacji polsko-szwedzkiej. Ty powiedziałeś o błędach, że one były dawno temu, one były nawet w meczu z Albanią, tylko Szwecja to nie jest Albania i rzeczywiście dużo przestrzeni, no można było przy tym pierwszym golu na pewno zachować się lepiej, bo zostawić zawodnika szwedzkiego kilka metrów od siebie na granicy pola karnego, no to jest niebezpieczeństwo, że on odda strzały. To, czy tak chciał uderzyć, czy po prostu tak mu wyszło, no to jest zupełnie inna bajka. Natomiast no, strzelił, a jak strzelasz, to masz szansę osiągnąć cel. No i niestety Elanga cel osiągnął. Druga bramka strzelona głową, no właściwie po stałym fragmencie gry, którego mogło równie dobrze nie być. Nie wiem, czy już przeanalizowaliście to, czy, czy słyszałeś jakichś sędziów może, którzy protestowali, bo tam no było przewinienie polskiego zawodnika, który odgwizdał arbiter, ale na powtórkach widać było, że no niekoniecznie tam powinien być faul. To ja uprzedzę cię, bo ty pewnie będziesz też pytał o trzeciego gola, ale ja największe pretensje do polskiego zespołu miałbym właśnie o to drugie trafienie. Bartosz Bereszyński powiedział mi w strefie mieszanej, że oni byli przygotowani na rzuty wolne zespołu szwedzkiego. Do rzutów wolnych należy nie doprowadzać przede wszystkim. Zalewski przyspał, nie zauważył, że Szwed wybiega z za jego pleców, a później fał był ewidentny. Tutaj nie było żadnych wątpliwości. Ten rzut wolny szwedom się należał. Na no, to, co zrobili w polu karnym, ja sobie przypominam, jestem ze Śląska z polskiego. Radia Katowice, jak grała Polonia Bytom i stosowała tak zwaną szarańczę. Szarańcza, czyli ustawiali się piłkarze gdzieś tam w rządku na linii 16 metra, a później w momencie doświadkowania rozbiegali się w taki sposób, że przeciwnik wariował. No i taką szarańczę zobaczyliśmy w wykonaniu trzech koron. Oni też najpierw skupieni w jednym miejscu, a później tak się rozbiegli, że nie łapiąc spalonego, zdołali pokonać Kamila Grabary. Błąd defensywy na pewno, błąd Zalewskiego pewnie też, bo nie powinniśmy sobie na ten rzut wolny pozwolić. Nie wiem, można tutaj wyliczyć liczać i analizować, to jest pewnie zadanie Jana Urbana i, i piłkarzy reprezentacji Polski, ale wydaje mi się, że to był największy błąd, jaki zrobiliśmy w tym spotkaniu, bo to, że nie strzelił Kamiński chwilę wcześniej na 2 do jednego, bo powinniśmy w tym meczu przecież prowadzić, to byłoby piękne, natomiast no, dać sobie strzelić po raz drugi w tych barażach gola do szatni, bo z Albanią też tak straciliśmy, no to jest coś niewybaczalnego. No i trzecia bramka, no tutaj właściwie już się szykowaliśmy na dogrywkę, już widzieliśmy nawet rzuty karne, bo te dogrywki to wiemy, że często bywają takie tylko na, na dojazd do rzutów karnych i później loteria, ale no Szwedzi gdzieś tam właściwie nie mieli inicjatywy i ta bramka taka z niczego, no też nie można powiedzieć, że, że nie należała się w tej akcji Szwedom. Wcześniej przecież mieli też słupek, prawda? No ale, ale no nie dość, że, że nas właśnie zniszczył ten gol, to jeszcze to nie było takie ewidentne, że Szwedzi napierali, że oni chcieli skończyć ten mecz ewidentnie przed 90. minutą. Ty użyłeś słów, których użył dokładnie Jan Urban. On mówił ewidentnie jeden do jednego to samo, czyli on też czekał już na dogrywkę. Widział, że jeżeli nie dojdzie do dogrywki, to Polska strzeli tego trzeciego gola, bo byliśmy drużną, która ma kontrolę nad tym spotkaniem i nie wiadomo zupełnie dlaczego daliśmy się nagle zepchnąć. To były trzy minuty Szwedów. Najlepsze trzy minuty w tym spotkaniu, jakie rozegrali. Jeżeli mieli taki niecny, szatański plan, żeby nas zepchnąć w samej końcówce, no to zrealizowali go perfekcyjnie, ale wydaje mi się, że... Być może to my im trochę pomogliśmy, kiedy cofnęliśmy się pod własne pole karne, Kiedyś, kiedy próbowaliśmy szanować piłkę i tę piłkę zgubiliśmy, bo tam jest cała sekwencja zdarzeń. Najpierw złe bicie bramkarza, później z prawej strony boiska, niedokładne wystrzelenie piłki, przejmują Szwedzi, rozgrywają na prawą część boiska. Cały czas mam ten obraz w, w głowie, no i będziemy to pewnie jeszcze bardzo długo przeżywać. A ile szczęścia w tej akcji mieliśmy, to też trzeba podkreślić, bo tak jak powiedziałeś, najpierw broni Grabara fantastycznie, później Szwedzi trafiają w słupek. Oni też mieli furę szczęścia, bo ta piłka mogłaby się odbić 2 centymetry w innym kierunku. I Jokeres do tej piłki by nie doszedł Wiśniewski został przepchnięty Do niego też pretensji mieć nie można No po prostu, no taki jest sport 90, no nie, nie 90 Bo to jeszcze kilka minut doliczonych. Ostatnich Ostatni gwizdek i co widzicie na trybunach? Co czujecie? No później polscy kibice Których pewnie mijacie gdzieś pod stadionem Czy to była grobowa atmosfera? Czy jednak, no nie jedziemy na mundial to jest, to jest ten najważniejszy fakt Ale tak jak powiedziałeś, to nie jest koniec tej reprezentacji no to ja powtórzę to, co powiedziałem na początku. Czuliśmy rozczarowanie tym, że ten mecz tak się zakończył. Nikt nie miał pretensji do reprezentacji Polski. Zobaczyliśmy świetne spotkanie. Dawno Polacy nie grali tak dobrze. Było nie było silnym zespołem, bo Szwecja, chociaż ostatnie wyniki miała słabe, to jednak jest klasową drużyną. Na trybunach wsparcie ze strony polskich kibiców do samego końca. Osamotniony, schodzący z murawy Robert Lewandowski. Pewnie cisza w szatni. Później kibiców pod stadionem nie tyle, że nie było słychać. Oni nie schodzili w ciszy. Oni wszyscy mówili, że szkoda, że dlaczego to się tak potoczyło, ale że ten grał dobrze, a można było zrobić inną zmianę. No każdy z nas zna się, wiadomo, na polityce, medycynie i sporcie, więc te analizy pewnie jeszcze długo trwały. Zresztą w samolocie, jak wracaliśmy ze Sztokholmu, to też cały czas toczyła się dyskusja na temat polskiej reprezentacji, ale wniosek jest cały czas jeden i znowu to powtórzę, że jest optymizm w narodzie, że ta reprezentacja jeszcze będzie grała przepięknie, jeszcze będzie wspaniale i wydaje się, że na mistrzostwa nie jedziemy, będziemy obserwatorami. Owszem, tak się czasami dzieje, natomiast jeżeli damy popracować dłużej Janowi Urbanowi, to widać pomysł, widać myśl szkoleniowca, no i pewnie przyjdą tego efekty piłce tak jest, że zagęszczenie tych imprez jest coraz większe, bo i przecież mamy tą Ligę Narodów, ale też no Mistrzostwo Europy za dwa lata, także to nie jest wcale taki odległy czas. Większość z tych zawodników to są młodzi mężczyźni, którzy nawet za 4 lata, czy za 8 na kolejnych dwóch mundialach będą jeszcze w pełni sił. No, oczywiście są też może dwa i którzy mogą się żegnać, czy, czy ten mundial mógł być ich ostatnią szansą. Między innymi Robert Lewandowski. Tutaj nie wiem, jakie jak wy mieliście odczucie, ale no to wrzucone w media społecznościowe time to say goodbye, prawda? Robert Lewandowski też, który pokazuje w stronę kibiców takie podziękowania. Później tłumaczył, że to jeszcze nie wszystko jest jasne, ale w studiu telewizyjnym Jakub Wawrzyniak wprost powiedział, że on już wie, jaka jest decyzja Roberta Lewandowskiego i Robert na pewno żegna się z reprezentacją. Nie wiem, skąd się o tym dowiedział, bo pewnie nie rozmawiał na ten temat z Robertem, ale, ale tak to wydedukował. Rzeczywiście widać, że, że Robert nie będzie miał motywacji albo nie będzie sensu może, żeby grał w meczach towarzyskich czy w meczach no, tej niższej dywizji B, no bo przecież lata też ma swoje, prawda, chociaż pewnie rekord strzelecki chciałby wyśrubować, czy rekord występów w reprezentacji. PESEL-u na pewno się nie oszuka, to jest jedna kwestia. Mistrzostwa świata już są poza zasięgiem Lewandowskiego, nawet te, które będą rozgrywane za 4 lata. Jak porozmawia z Janem Urbanem, ja bym nie wykluczał, że Lewandowski jeszcze pomoże tej reprezentacji w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Na pewno by chciał jeszcze pograć, jeżeli będzie w dobrej dyspozycji, jeżeli będzie w sportowej formie. Dlaczego na Lewandowskim wciąż nie opierać ataku naszego zespołu? Ty powiedzieliś o kilku zawodnikach, którzy są bardzo doświadczeni, ale pamiętajmy, że to są ci najważniejsi gracze. Zieliński. Dokładnie. I Piotr Zieliński, i Robert Lewandowski. Może w defensywie jest troszkę niższy ten pułap wiekowy. Bednarek chyba też 29. Ale on jeszcze może... Spokojnie. Tak. Ale, ale Bereszyński jest już na pewno starszym zawodnikiem, więc to też jest... Ja wiem, że ostatnio może nie grał, ale gracz, który z pewnością będzie gdzieś powoli myślał o zakończeniu reprezentacyjnej kariery. Mamy dużo młodzieży, ale ta młodzież musi mieć się od kogo uczyć, więc tutaj jest głowa Jana Urbana, żeby to wszystko poukładać. Trochę tak pół żartem, pół serio możemy powiedzieć, że nasi nie jadą na najbliższe Mistrzostwa Świata i uratowali zdrowie pewnie wielu Polakom, nie tylko nerwami sportowymi, ale też zarywaniem nocy, bo nie będzie trzeba tego, tego czynić, a kwalifikacje mistrzostw Europy rozlosowane będą 6 grudnia, więc dlaczego nie prosić Mikołaja o łatwą grupę? To jeszcze na koniec razem z nami odpadli też z mistrzostw Włosi, także jesteśmy, w, oczywiście, mówiąc w cudzysłowie, w, dobro, w doborowym towarzystwie. No, tak można mówić, tak się pocieszać, ale no, prawda jest taka, że 48 drużyn zagra w tym mundialu. Curaçao Kura będzie też, prawda, Haiti będzie też, Zielony Przylądek. No, mnóstwo tych zespołów, które są piłkarsko dużo słabsze od nas, szkoda a nas nie będzie. Szkoda, ale myślę, że większy dramat przeżywają jednak Włosi. My poczuliśmy tych mistrzowskich imprez kilka w ostatnim czasie, a Włosi tęsknią za mistrzostwami świata i nie potrafią się tam dostać. Ktoś już tam przebąkiwał, że Włosi zrobią wszystko, że FIFA zrobi wszystko, żeby jednak rozszerzyć mundial do 64 drużyn, żeby Italia się tam znalazła. No oczywiście byłby to absurd, no, ale myślę, że to rozszerzenie do 48 też miało no, w domyśle wpuszczenie reprezentacji Włoch, a nie dali rady Włosi odpadli z Bośni i Hercegowiną, ale jak popatrzymy na statystyki, to Bośniacy byli dużo lepsi w tym meczu. Natomiast ja bym dodał jeszcze trzecią reprezentację, bo odpadła też Dania, która statystyki miała podobne w meczu z Czechami jak my ze Szwecją. Więcej strzałów, więcej posiadania piłki, więcej okazji, ale oni przegrali pokarnych. Może dobrze, że nam się skończyło to w 90 minutach, bo pewnie też kardiolodzy mają mniej roboty. Tadeusz musiał prosto ze Sztokholmu, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę Dziękuję, do usłyszenia My jesteśmy rozczarowani, a Czesi szczęśliwi Nasi południowi sąsiedzi wyeliminowali Duńczyków i w Mundialu wystąpią W pochodzie! Kretan Czeskiej jak postupuje po 20 kieletach na mistrzosti seta Drugi mecz barażowy i drugi konkurs jedenastek Tak jak w czwartkowym spotkaniu z Irlandią Czesi okazali się skuteczniejsi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 To tyle jeśli chodzi o piłkę nożną. Obiecałem skoki narciarskie, no to na koniec posłuchajmy rozmowy Andrzeja Grobowskiego z Adamem Małyszem, który w ostatni weekend w Planicy, tak jak tysiące Polaków, żegnał Kamila Stocha. Czas podsumowań. Początek sentymentalny, bo wczoraj karierę skończył Kamil Stoch. Jak ważny był dla ludzi, widać było przez cały weekend w Planicy. Sobotnie spotkanie w Krańskiej Gorze zgromadziło tłumy. Sam Kamil przez weekend stanął do tysięcy zdjęć, a w Planicy niemal cały czas można było porozumiewać się po polsku. Dla Kamila ostatnie lata trudne, ale długofalowo nie przesłaniają pięknych kartek z jego życia. Kamil to jest wyjątkowy zawodnik, sportowiec. Mówi prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz żeby inni brali przykład z niego, przede wszystkim jego zaangażowanie, które jest i zawsze 100% przygotowany, zawsze 100% z siebie daje, żeby odnosić sukcesy i jak to jego podejście, to powinno być zaraźliwe i to powinni młodzi zawodnicy od niego przede wszystkim przejąć. Dla nas jako związku no, perełka, która gdzieś tam zaświeciła i, i spowodowała, że no, nie tylko przez lata mieliśmy sukcesy, ale też przede wszystkim zainteresowanie sponsorów, mediów. To powoduje, że też jakby łatwiej jest zdecydowanie pra pracować pozyskiwać nowe talenty. Takie talenty jak Kamil powodują, że faktycznie ta młodzież zdecydowanie lepiej chce uprawiać ten sport i, i przychodzić. Patrząc szerzej, sezon to pozbawiony logiki. Plus trzy medale na igrzyskach. Te, przypominamy, zdobył Kacper Tomasiak, a jeden z nich w duecie z Pawłem Wąskiem. Tomasiak jednak, dodajmy, do października pracował z trenerami Toporem i Mateją w kadrze B i dopiero wtedy już świetnie przygotowany wylądował w elicie. Kamil Stoch trenowany był przez Michala Doleżala, a zawodnicy z Kadry a, przez cały rok prowadzeni przez Macieja Maciusiaka w sumie w Pucharze Świata uzbierali tyle punktów, że wystarczyłoby im na 26 miejsce w klasyfikacji generalnej. Olbrzymie regresy zniszczała Wąska, Wąsek formę miał tylko przez tydzień, podczas igrzysk. Do tego znów marne zimy żyły i Kubackiego, nie mówiąc już o wolnym i Juroszku. Na pewno nikt sobie nie wyobrażał, że będziemy na takim miejscu, jakim jesteśmy, te, tym bardziej po igrzyskach olimpijskich, że wydawało się, że to już pójdzie tylko i wyłącznie do, do przodu, a pewnie nikt nie przypuszczał, że, że wrócimy na taki poziom, jak byliśmy przed igrzyskami. Jaki macie pomysł w ogóle na ten przyszły sezon? Bo no, dużo się pojawia wątpliwości. Oczywiście kibice chcieliby jakiś zmian, więc pytanie zakładając, że teren jak zostaje, jak zabierzecie to zorganizować na przyszłą zimę? Po świętach chcemy zrobić konferencję i ogłosimy na pewno jak to będzie wyglądać. Na razie chcemy przeanalizować wszystkie rzeczy za i przeciw. Ja mam jakieś swoje przemyślenia, ale to tylko i wyłącznie są moje przemyślenia. No bo jak popatrzymy, że Paweł i Kacper nie pojechali na dwa tygodnie na Pojar Świata, tylko przygotowywali się głównie do Igrzyski. Faktycznie te Igrzyska wypaliły. To pytanie jest skąd się to wzięło, że faktycznie tylko te Igrzyska. Dlaczego to nie pociągło dalej? To jest jedno. Drugie na pewno pokazało, że się da. Na pewno jesteśmy bardzo, ale to bardzo w plecy, jeśli chodzi o sprzęt. Prędkości, które tutaj chłopaki miały, no to, to jest katastrofa. Po 2,5 km słabiej od topowych prędkości, no to jest 20-30 metrów. To już jesteś jakby na straconej pozycji. Do tego dochodzi później ta pozycja dojazdowa, brak aktywności za, po wyjściu z progu, tylko czekanie. No, jak popatrzymy się, że nasi zawodnicy troszkę bardziej za nartami lecą w stosunku do innych, nie są tak nakręceni, to się wszystko kumuluje i pokazuje, w czym jest problem. Fizycznie uważam, że są dobrze przygotowani. Wszystkie testy, które były przeprowadzane, pokazywały, że są mocni, ale sprzętowo i technicznie nie. Czyli zamierzacie na przykład, albo rozważacie, na przykład to, żeby zostawiając trenera Maciusiaka wymienić mu na przykład pół sztabu? Myślę, że nie, nie, nie tędy droga. My przede wszystkim musimy stworzyć pewien system, który nam przede wszystkim pomoże. Zanosi się, że wiosna będzie ciekawa. Jakub Balcerski ze Sport.pl wczoraj w TVP Sport informował, że do pracy w polskich skokach wrócić ma wybitny trener, Stefan Horngacher. Te informacje usłyszałem zresztą potem też z innych źródeł. W jakiej roli Horngacher ma wrócić jeszcze nie wiadomo. Wcześniej zapowiadał, że po pracy z Niemcami nie chciałby już już tyle podróżować, co wtedy, gdy był trenerem. Z drugiej, trudno wyobrazić sobie, by PZN znów chciał mieć zdalnego dyrektora sportowego, bo takie rozwiązanie nie sprawdziło się już przy Aleksandrze Szteklu. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość. A w dzisiejszej audycji to już wszystko. Rafał Bała, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.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 Minęła 20.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Prezydent powinien przyjąć ślubowanie od wszystkich nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Z takim apelem do Karola Nawrockiego zwrócił się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dwoje z sześciorga sędziów złożyło przed południem ślubowanie. Jeśli prezydent nie odbierze ślubowania od pozostałych czworga, znajdziemy inny sposób, by sędziowie mogli orzekać, zapowiada minister Żurek.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 Retoryka Donalda Trumpa w sprawie wyjścia z NATO wpisuje się w szerszy kontekst polityki Waszyngtonu, tak uważa amerykanista profesor Radosław Rybkowski. Ekspert odniósł się do gruźb amerykańskiego prezydenta o możliwym opuszczeniu przez jego kraj sojuszu. Donald Trump wyraża w ten sposób złość na sojuszników za odmowę wsparcia w konflikcie z Iranem, uważa profesor Rybkowski.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 MSZ krytykuje izraelską ustawę o karze śmierci. Resort dyplomacji apeluje o moratorium na wykonanie nowego prawa. Całkowicie niedopuszczalne jest stosowanie kary śmierci w sposób, w który mógłby zostać uznany za dyskryminujący wobec osób określonej narodowości. Czytamy w komunikacie ministerstwa. Izraelski parlament uchwalił ustawę przewidującą karę śmierci dla Palestyńczyków skazanych za przeprowadzenie aktów terrorystycznych. Nowe prawo krytykują państwa europejskie oraz organizacje broniące praw człowieka. Thank yeah. you. Na koniec Łódź i ostatnie przygotowania do wielkanocnego śniadania dla potrzebujących. W hali Expo ustawiane są stoły i krzesła. Równolegle trwa gotowanie świątecznych potraw. W spotkaniu będzie mógł wziąć udział każdy chętny, niezależnie od tego, czy wcześniej się zapisze, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Kowalski. To jest śniadanie dla wszystkich, nie tylko śniadanie dla osób w kryzysie bezdomności, ale dla każdego, kto mógłby wczuć się w święta samotnie. W kuchni teraz gotujemy żurek, wędlinę, pieczemy mięsa. Większość rzeczy musimy zrobić na dobrą sprawę w sobotę dopiero, żeby wszystko było świeże. Dodaje szefowa kuchni Joanna Nadolska. Świąteczne śniadanie przewidziano dla blisko 800 osób. Początek w niedzielę o godzinie 11. 33 minuty po godzinie 20. Wieczór w Polskim Radiu 24. Michał Strzałkowski, w studiu to oznacza, że już za chwilę świat w powiększeniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozumiem, że wszyscy czekamy na godzinę trzecią w nocy. Wtedy wystąpienie prezydenta USA, Donalda Trumpa, który ogłosi, że... No, jeśli wierzyć doniesieniom mediów, to ogłosi przede wszystkim, że rozważa poważnie opuszczenie przez Stany Zjednoczone NATO. On już zresztą to powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Daily Telegraph, więc to też nie będzie nic nowego. Podkreślę, poważnie rozważa. To jeszcze nic nie znaczy, bo poważnie rozważać to można bardzo, ale to bardzo dużo. No i ma również, to są doniesienia z kolei telewizji CBS, powiedzieć, że wojna z Iranem, jaką prowadzi Waszyngton razem z Izraelem, po trwa jeszcze dwa lub trzy tygodnie. I to też już Trump w zasadzie powiedział w gabinecie owalnym, pytany przez dziennikarzy i to wczoraj. Czyli czekamy na potwierdzenie tak, tak naprawdę tych ale ostatnich wypowiedzi. Ale może tam się pojawi coś nowego, ale z drugiej strony te coraz częstsze zapowiedzi Donalda Trumpa i te coraz bardziej krytyczne głosy pod adresem NATO, no rzeczywiście sprawiają, że dobrze się chyba zastanowić nad przyszłością Amerykanów w sojuszu i to właśnie za chwilę zrobimy. To poważne tematy u Ciebie już za chwilę. Ja przypomnę, dzisiaj jest pryma prylist Testuje dzisiaj poczucie humoru naszych prowadzących w skali od 1 do 10. Słuchaj, pytanie do ciebie. W jakim stanie nie można prowadzić samochodu? W eee. stanie wskazującym? Od 1 do 10. Tak, żeby się ocenił ten żart. Ojej, mm. dobrze, to Mogę za... ci podać za pół godziny bym. <laughs> <zapraszam laughs> na świat w Świat w powiększeniu. Tyle mniej więcej będę potrzebował, żeby zrozumieć ten żart. Mam nadzieję, że szybciej zrozumiem, co Donald Trump ma na myśli, mówiąc o poważnym zastanawianiu się nad przyszłością jego kraju w NATO. I pomoże mi to zrozumieć dr Bata Górka-Winter z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, pani doktor. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Jak pani sądzi, czy te słowa, które Trump wypowiedział już w wywiadzie dla Daily Telegraph i w zasadzie to już w ostatnich dniach kilkakrotnie mówił i które, no wiele na to wskazuje, powtórzy w tym orędziu do Amerykanów, bo ja rozumiem, że wywiad dla do Daily Telegraph to był, to był wywiad do Brytyjczyków czy do Europejczyków, mówiąc szerzej, nie do Amerykanów, stąd on to powtórzy teraz Amerykanom. Co to wszystko oznacza? Bo tu jest mowa o poważnym rozważaniu. No, poważnie rozważać można bardzo wiele. Ja mogę poważnie rozważać zakup Lamborghini, ale no tego nie zrobię, bo choćby dlatego, że nie mam tutaj pieniędzy. No Trump też może poważnie rozważać bardzo wiele, ale z drugiej strony się on to mówi, któryś raz z kolei i powtarza to jego sekretarz stanu Marco Rubio także, to czy to już nie jest niebezpieczne? No dla, dla sojuszu, dla przyszłości sojuszu zdecydowanie jest niebezpieczne, chociaż myślę, że na to zanosiło się już od dawna. Jeżeli prześledzimy retorykę Trumpa i osób, które mu doradzają, a wiemy, że te osoby w ostatnim czasie zmieniły się na krąg jeszcze bardziej radykalny niż to miało miejsce za pierwszej kadencji. To widzimy, że takie podglebie zostało już przygotowane wiele lat temu, kiedy Trump próbował wymusić na państwach sojuszu wydatki wtedy na poziomie 2% i no takie egzekwowalne 2%, bo wiemy, że te 2% było zdeklarowane wcześniej już w Newport podczas posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej. Natomiast no, wiemy, że wiele państw europejskich nie zamierzało tego poziomu w ogóle osiągać, twierdząc, zakładając, że wojny pełnoskalowej w Europie nie będzie, więc zasadniczo nie musimy tak bardzo poświęcać temu uwagi. I teraz spojrzawszy właśnie na tą perspektywę, przyjmując tą perspektywę, ja zastanawiam się, czy już wtedy to nie było takim zamysłem, żeby docelowo wyprowadzać Stany Zjednoczone z, z NATO. Chociaż mamy z drugiej strony przesłanki, na podstawie których możemy sądzić, że jest to jednak bardziej straszenie niż realna polityka. Bo przypomnę, że mimo tego właśnie tych pogróżek, które pojawiały się, no przecież bardzo mocno w czasie pierwszej kadencji. Trump zrobił jednak dużo w kierunku wzmocnienia NATO na wschodniej flance, zwłaszcza tutaj. Tutaj za jego kadencji doszło przecież do pierwszego rozmieszczenia wojsk, doszło do przedłużenia programu tego European Deterrence Initiative, czyli do wydawania dużo więcej amerykańskich pieniędzy, bo przy Przypomnę, że to są fundusze stricte amerykańskie na wzmacnianie infrastruktury, budowanie e, e, APS-ów, tak? czyli tych e, składów amunicji, w których prepozycjonowano właśnie e, amunicję. W NATO odbyło, odbywa się e, mniej więcej właśnie też od tej pierwszej kadencji od tamtego czasu coraz więcej ćwiczeń wojskowych, także przeciw udziałem Amerykanów. Mamy wojska e, no i też dodał, dodałbym to, że te apele Trumpa, żeby większe były wydatki na zbrojenia w Europie, to tak naprawdę z punktu widzenia naszego tutaj, polskiego czy naszego regionu, no to też było w zasadzie dość słuszne, bo, bo myśmy wydawali dużo na tę obronność i wydawaliśmy jeszcze więcej po, po, po rozpoczęciu tej rosyjskiej agresji na Ukrainę. No Zachód tego nie robił, zaczął to robić też między innymi, oczywiście na pewno ta rosyjska inwazja na Ukrainę była takim dzwonkiem alarmowym, takim kubłem zimnej wody, no ale Trump też się do tego Przyczyniło nas z naszego punktu widzenia, to też nie była zła polityka przecież. No Naturalnie, znaczy później oczywiście kiedy ta kadencja się skończyła, ale efekty tej kadencji w NATO były zauważalne, widoczne i później tak naprawdę Biden kontynuował już ten kurs wzmacniania wschodniej flanki, potem wybuchła wojna, tak więc także bardzo dużej pomocy Ukrainie, bo przypomnijmy, że przez te pierwsze lata Ukraina bez Amerykanów tak naprawdę by się nie obroniła, więc bez ich wkładu wojskowego, materialnego w postaci sprzętu, uzbrojenia, tak? Pieniędzy, które transz kolejnych zatwierdzanych przecież przez kongres, miliardów dolarów na, na pomoc Ukrainie. Więc do, dochodzimy natomiast do punktu, w którym bardzo trudno jest przewidzieć, jaki tak naprawdę jest cel Trumpa. Bo z jednej strony mamy strategię, mamy strategię bezpieczeństwa, na tą National Defense Strategy, w której nie ma takich jakichś wyraźnych pogróżek, tak, że Stany Zjednoczone mogą, mają zamiar docelowo opuścić sojusz. Mamy rozrysowane sfery zainteresowania Stanów Zjednoczonych, to jest ta zachodnia hemisfera, Chiny, zagrożenie ze strony Chin. I teraz to, co dzieje się, od wydania tej, tej strategii jest zupełnie czymś przeciwnym do tego, co Trump mówił tak naprawdę też od czasów swojej pierwszej kadencji, że chce zakończyć wojny, które trwają całe dekady, a to są właśnie wojny na Bliskim Wschodzie. I dzisiaj podjęta decyzja, tak, miesiąc temu o tym, żeby w, wraz z Izraelem ramię w ramię zaatakować Iran, i widzimy dzisiaj, mamy już naprawdę bardzo dużo materiału, żeby stwierdzić, że ta operacja jest fatalnie przygotowana i może się zakończyć ogromnymi stratami po obydwu stronach, bo po stronie, po stronie koalicji, tak, czyli Stanów Zjednoczonych, Izraela, może jeszcze te straty dzisiaj nie są współmierne do tego, co, które poniósł Iran, gdzie w ciągu miesiąca mamy naprawdę potężne um, zniszczenia, jeśli chodzi o irański sektor wojskowy przede wszystkim, tak? To są te wszystkie, to są i siedziby strażników rewolucji, i bazy wojskowe, e, i sprzęt. Oczywiście pełne dane będzie, i, i, i obiekty nuklearne, które już były przecież atakowane w zeszłym roku, więc to są naprawdę e, bardzo poważne zniszczenia i Iran będzie musiał, no nie wiem, poświęcić dekady, żeby e, pewne rzeczy odbudować, Natomiast... No Trump teraz grozi nawet niszczeniem mostów w Iranie, że jeśli tak, Iran się szybko nie, nie, nie podda, to to następny element już będzie niszczenie mostów, no, infrastruktury drogowej, no już takich zupełnie cywilnej. infrastruktury do odsalania wody, infrastruktury energetycznej, więc tu już zaczynamy wchodzić no, na po prostu taką fazę totalnego wojny totalnej i totalnego zniszczenia. I teraz, jeżeli faktycznie celem Trumpa pozostaje zmiana reżimu, i wydaje się, że tutaj jest on do tego namawiany na pewno przez Izrael, któremu ten chaos jest na rękę i widzimy, bo tu już pojawiły się pierwsze sugestie ze strony Izraela, że no, sytuacja jest na tyle niespokojna, będzie, będzie niespokojna, także właściwie Izrael potrzebuje amerykańskich baz, żołnierzy, może część tych żołnierzy mogłaby się właśnie przenieść z Europy i tak dalej i tak dalej, więc to jest taki dosyć niebezpieczny trend, bo, my, bo tutaj wyraźnie widać, że Izrael tak naprawdę rywalizuje z sojuszem, z całym sojuszem, a zwłaszcza z, z jego wschodnią flanką, e, o zasoby, o środki, o broń, o amunicję, bo przecież w momencie, kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, sporo tej amunicji z baz amerykańskich, ze składów amerykańskich, które e, tam są, e, na terenie, na terytorium Izraela, zostało e, prawie całkowicie opróżnione. Więc widać, że Izraelowi bardzo nie na rękę jest to, że Amerykanie w swojej strategii postanowili skupić się na zupełnie innych regionach i to właśnie jest Ameryka Łacińska, to są Chiny, tak? No i teraz widzimy to ściąganie Amerykanów na Bliski Wschód, z którego oni przecież chcieli wyjść, bo jak sam Trump powtarza, jego taropa już nie interesuje, mają swoje zasoby, które, które całkowicie zaspokajają ich potrzeby, plus jeszcze sporo potrzeb eksportowych, bo dzisiaj Stany Zjednoczone są eksporterem netto. Więc, więc jest to dosyć zaskakujące, ale w, w sensie takim strategicznym ja tu widzę po prostu małą odporność obecnej administracji Stanów Zjednoczonych na ogromną presję ze strony Izraela i tak naprawdę większość tych postulatów zawartych w tej wizji zawartej w strategii, tak naprawdę nie realizuje się właśnie ze względu na to, że Izrael postanowił no, dokonać, dokonać inwazji nie takiej jak do tej pory to bywało, bo przecież Izrael nie pierwszy raz atakuje Iran i nie pierwszy raz na, na cel bierze irańskie obiekty nuklearne. Natomiast dzisiaj wydaje się, że właśnie Izrael dąży do tego, by Stany Zjednoczone ugrzęzły tam i jednocześnie no, były do dyspozycji tak naprawdę bezpieczeństwa, tak realizowały jakieś cele polityki bezpieczeństwa i, i obronności. Czy są Izraelne. potrzebni Europejczycy Amerykanom, żeby to przeprowadzić? Amerykanie nie dają rady, stąd te apele do Europejczyków? Czy, czy ostatecznie dadzą radę. Natomiast oczywiście, że pomoc europejska wbrew temu, co e, mówi administracja Trumpa e, jest e, ba, była e, jest bardzo pomocna, jeśli chodzi o każde zaangażowanie Stanów Zjednoczonych e, na Bliskim Wschodzie. Nie jest prawdą, że Europejczycy, e, tak jak oni twierdzą, są tchórzami, którzy w chwili próby chowają głowę w piasek, bo e, wystarczy przypomnieć, co sobie, w jaki sposób ewoluowały wszystkie interwencje Stanów Zjednoczonych e, na Bliskim Wschodzie. E, mówię oczywiście o tym e, okresie e, od początku lat dziewięćdziesiątych, tak? po, a zwłaszcza po wypowiedzeniu globalnej wojny z terroryzmem po atakach na World Trade Center. To Amerykanie byli siłą, która wraz z koalicją chętnych i przecież e, samo już pojęcie koalicji chętnych sugeruje, że tych chętnych było więcej, tak więc e, państwa nie chowały głowy w piasek, wręcz, a wręcz błyskawicznie zazwyczaj takie koalicje się formowały. Zawsze byli tam Brytyjczycy, zawsze byli tam Kanadyjczycy, Holendrzy, Duńczycy, również Polacy. Nawet Niemcy w Afganistanie zaangażowali się bojowo po raz pierwszy od czasów II wojny światowej, więc nie jest to, nie jest to wcale obraz taki, jak maluje obecna administracja i w momencie, kiedy Stany Zjednoczone chciały dokonać kolejnej interwencji, bo przecież zaraz po 2001 roku rozpoczęła się interwencja w Iraku, tak? To jest przestrzeń dwóch lat i chociaż wtedy rzeczywiście Europejczycy bardzo ostro postawili sprawę, tak? Tak na ostrzu noża, bo wiek, wiele państw tych większych państw, Niemcy, Francja tak jak dzisiaj zresztą nie chcą się angażować. W Iran tak wtedy nie chciały się angażować w Irak sądząc, twierdząc wówczas, że nie ma tak naprawdę jakichś wyraźnych podstaw do tej interwencji. Myśmy sobie to później przetłumaczyli bardziej prawami człowieka przecież niż i łamaniem praw człowieka przez Sadama Husajna, jego aparat, partię Basta, jego aparat bezpieczeństwa, niż tymi przesłankami, które, którymi początkowo szermowali Amerykanie, Brytyjczycy również, że Sadam ma związki z Al-Kaidą, że rozwijają broń masowego rażenia na dużą skalę, więc te przesłanki okazały się nieprawdziwe. Ostatecznie, e, ostatecznie wybrnięto trochę z tego, mówiąc o, o prawach człowieka tak, i o zmianie reżimu, która właśnie jest e, na korzyści Irakijczyków. Ale przypomnę, że wówczas mimo tego pierwszego ostrego sprzeciwu e, w końcu w Iraku z, e, znowu znaleźliśmy się wszyscy jako sojusz, e, i wszyscy przez lata słaliśmy kolejne kontyngenty, jak niedawno, Stanu, to i do Iraku, czasem równolegle, bo przecież był taki czas, kiedy Polska miała w obydwu krajach swoje kontyngenty i Amerykanie dzięki właśnie Europejczykom mogli no, prowadzić dosyć dowolnie tą swoją politykę interwencji, zawsze licząc na to, że i bazy europejskie, tak, i przestrzeń powietrzna, i żołnierze europejscy, i w końcu pomoc, bo przecież to nie jest tylko to nie jest tylko NATO. Mamy przecież jeszcze organizację w postaci Unii Europejskiej, która również była aktywnym aktorem zarówno w Afganistanie jak i w Iraku, gdzie Unia Europejska przeznaczała Miliardy euro, jeśli wsumujemy to wszystko, na pomoc rozwojową, na pomoc humanitarną, na odbudowę obydwu tych państw, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nawet nie chodzi wyłącznie o, o bicie w sojusz. Deklaracje Trumpa nie biją wyłącznie w sojusz, ale biją w Europę pod różnymi postaciami. A to może chodzić. Grupują się w różnych organizacjach, tylko, tylko o marto. mobilizację Europejczyków, że te powiedzie o rozważaniu wyjścia z NATO, to to jest tylko coś, co ma Europę przestraszyć, wstrząsnąć i sprawić, że Europa się ja stanie myślę, bardziej uległa? Ja myślę, że Amerykanie grają na to, na co grają zazwyczaj. To znaczy, Amerykanie lubią rozpoczynać operacje, ale nie lubią ich kończyć. A zwłaszcza właśnie jak zaczyna być widoczne, że operacje są źle zaplanowane, że nie sięgnięto do głębokiej wiedzy analitycznej, którą Stany Zjednoczone posiadają ponieważ Stany Zjednoczone zajmują się kwestią irańską, tak? kwestią programu nuklearnego i generalnie e, e, Iranu od e, lat 80 już tak naprawdę, kiedy doszło do zmiany e, reżimu, tak? do obalenia e, rządów e, Szacharyzy Pachlawiego, więc ta ekspertyza e, irańska w Ameryce jest bardzo szeroka e, i mówię o takiej naprawdę poważnej ekspertyzie. Jest pytanie, co takiego się zadziało, że nagle przeważyły jednak widocznie tak, głosy diaspory, która kreuje pewne wizje. Dotąd jednak trudno sobie wyobrazić, żeby zostały na razie zrealizowane. I teraz, Amerykanie widząc, że sytuacja, że Iran jednak dokonuje bardzo takiej agresywnej retaliacji, która nie cofa się przecież przed atakowaniem sojuszników amerykańskich w regionie. I też do atakowania różnego rodzaju celów, nie tylko celów wojskowych, czy tam baz amerykańskich, ale, ale róż, infrastruktury energetycznej w regionie. Myślę, że Amerykanie również europejskimi rękami, tak jak to było w przypadku poprzednich operacji bliskowschodnich, chcą sobie teraz po prostu powoli zacząć tą operację wygaszać, przy czym to my poniesiemy jej najwyższy koszt. I ja przypomnę, że jeśli chodzi o te nasze koszty, to one też mogą być natury wojskowej, bo Iran ma rakiety, zdoła, które są zdolne razić cele w Europie. Iran ma poważne zasoby cybernetyczne, czyli grupy hakerskie, które mogą paraliżować nasze zasoby, naszą infrastrukturę w cyberprzestrzeni. I nie dość, że robią to Rosjanie, bo my naprawdę jesteśmy bardzo intensywnie Atakowani przez Rosjan, to jeszcze mogą nam dojść ataki ze strony Iranu. Pytanie, ile jesteśmy tego w stanie wytrzymać, odeprzeć i na ile nasza infrastruktura jest przygotowana, żeby no wejść już naprawdę w wojnę, nie tylko z jednym państwem. Przypomnę jeszcze, że są Chiny, więc to by było jeszcze jakby dodatkowe obciążenie. Więc to nie jest tak, że my nie wspomnę już o tym, że Iran ma bardzo dużą możliwość obudzenia grup, któremu sprzyjają, grup, które uciekają się do metod terrorystycznych, płacić nawet osobom, by był... nie nazwę ich przypadkowymi, ale jakoś tam powiązanymi, prawda, czy to z diasporą irańską, czy, czy poprzez inne kanały, więc dla nas to, to jest... To by był narażony... naprawdę niedobry scenariusz. To chciałem jeszcze, Ta. Pani doktor, zapytać o samą kwestię amerykańskiej obecności w NATO. To jest tak proste, że Donald Trump sobie by podjął teoretycznie decyzję, że Ameryka wypisuje z NATO i już, już ją wypisuje, De tak jure. jak z organizacji ONZ-owskich różnych wypisała Ameryka. De jure traktat takiej możliwości, takiej możliwości nie przewiduje, natomiast to jest troszeczkę tak, że traktat, my często mówimy, że traktat północnoatlantycki może okazać się martwy, artykuł 5 nie zadziała i to jest, i może się okazać tylko kawałkiem papieru. I właśnie tu jest ten bardzo zasadniczy moment, bo Traktat Północnoatlantycki jest ważny na tyle, na ile my go sami uwiarygodnimy. I teraz co to jest to uwiarygodnienie? No to jest właśnie zbudowanie struktur wojskowych, przeprowadzanie ćwiczeń, budowanie silnych armii, budowanie wspólnych zasobów, tak protokołów na wypadek właśnie ataku, planów regionalnych. W tym wszystkim oczywiście Amerykanie mają swoją dużą rolę mają też kluczowe tak tak zwane enablers mają zasoby finansowe mają zasoby ISR tak czyli w zakresie rozpoznania śledzenia wywiadu i tak dalej i więc jeżeli Amerykanie nie, Amerykanie nie muszą jakoś formalnie nie wiem składać wymówienia tak w sojuszu natomiast mogą Europie zacząć odmawiać tych wszystkich zdolności, które w razie czego mogłyby nam posłużyć do ewentualnej, ewentualnego odpierania ataków rosyjskich, no bo przecież my Rosyjni nie nie zamierzamy atakować, natomiast w momencie ataku liczymy właśnie na wsparcie amerykańskie, jeżeli do takiego ataku by doszło, zwłaszcza w takich bardzo mm, państwach słabszych, tak, jeśli chodzi o ten, te kwestie wojsk czyli na przykład państwa bałtyckie, no to tutaj rzeczywiście bardzo, bardzo liczymy na ewentualną pomoc amerykańską. Jeżeli Amerykanie zaczną się wycofywać ze struktur NATO, z planowania obronnego, ze wspólnych ćwiczeń, z dostarczania właśnie w razie potrzeby tych key enablers, to y, rzeczywiście Europejczycy będą mieli spory problem w zastąpieniu tego, bo wiemy nie od dzisiaj, że jednak bez tych właśnie zdolności y, no, jesteśmy do, y, dosyć osłabieni. Chociaż z drugiej strony, to też jest trochę y, nie do końca prawdziwe i to, to jest jeden z takich, jedna z takich powtarzanych prawd, y, nie do końca zweryfikowanych, dlatego że y, Stany Zjednoczone są takim no przodownikiem tutaj, jeśli chodzi o dostarczanie zasobów, y, bo przecież mają bardzo silny przemysł zbrojeniowy, który bardzo często po prostu, y, nie powiem, że wymusza, no ale bardzo y, oferuje, tak, oferuje konkretne e, dobre produkty i gdzieś tam spycha tą europejską konkurencję w pewien cień. I teraz w momencie, kiedy okazało się, że Amerykanie na chwilę tak grozili, że przestaną dostarczać Starlinki na Ukrainę, to okazało się, że my jednak mamy w Europie przedsiębiorstwo, które jest w stanie dostarczyć tą łączność satelitarną. Trochę drożej to, to wyszło, jeśli chodzi o ceny tak, pa, tych pakietów, natomiast to no, nie jest tak, że, że tej firmy nie ma. I teraz ja się zastanawiam, ile rzeczywiście zdolności Europa nie wkłada do NATO, bo po prostu wkładają to amerykańskie firmy, tak? bo przecież opiera się to na, na końcu. Zawsze jest przemysł zbrojeniowy, no przecież wojsko samo nie produkuje sprzętu. Ten sprzęt dostarczają firmy zbrojeniowe. Więc ja się zastanawiam, na ile Europa rzeczywiście pewnych rzeczy w ogóle nie ma, a na ile to jest tak, że... Pewnych zasobów, trochę Amerykania. na TGP jedzie, jak mówi Donald Trump. E nie, też tu bym się tak do końca nie zgodziła, bo ważna jest też racjonalizacja pewnych wydatków, tak? I jeżeli Amerykanie inwestowali w Afganistanie na przykład, tak? Czy w Iraku, głównie w kwestie militarne, no to ktoś jednak musiał zainwestować w ten sektor cywilny, w odbudowę i tak dalej, i tak dalej. to jest tak dalej. szalenie ważny element tego każdej tego typu operacji. Nie ma, oczywiście, bez tego przecież nie ma, to jest tak troszkę jak na przykład z polityką Niemiec, że Niemcy zanim gdziekolwiek się pojawią, tak, jako żołnierze na misji, czy to będą Bałkany, czy to będzie Afganistan, najpierw budują infrastrukturę, tak, z której przecież później skorzystają też cywile, budują drogi dojazdowe, robią porządek na całym I terenie. to, to, to, to jest na pewno epidemiące. działanie stabilizacyjne o dużej e, skuteczności. No, I zobaczymy, co... Się tak na długo, prawda? Co, co, powie, Kura, co, zostaje. co mhm. powie Trump, dowiemy się około 3.30 polskiego czasu, kiedy wystąpi. Bardzo dziękuję. Doktor dziękuję Beata Górka-Winter, Uniwersytet Warszawski, była moim państwa gościem. Michał Strzałkowski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Reklama. Ależ